Witamy w kolejnym odcinku Celloidu. Witaj Was Cortes I Jacek Brzezowski. Który po raz kolejny jest gościem naszej audycji, a na co dzień jest autorem podcastów tchnienie Grozy i "Kafe Macabra. Wszystko w Miejmy nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie mroczniejszy od Twoich audycji, bo zrezygnowaliśmy eksperymentalnie z newsów. więc nie owijając bawełny, przechodzimy do samej resencji. wola! Dzisiaj filmu Idealny współgra z naszym rodzimym powiedzeniem. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, a gdy baba nie chce, to wysyła par na susa, bo to człowiek, który szukał diabła. Jacek, jak się zapotrujesz na ten film? Film ogólnie mi się bardzo podobał z względu tego, że same filmy Gilliama, darzę pewnym szacunkiem z tego względu, że podobnie jak Barton mają świetny dar do opowiadania fajnych bajek. Historii, które porywają swoją bajkowością i Imaginarium jest tego typu bajką, która przypomina mi choćby Brazil. Jest to film, który bardzo przyjemnie się ogląda. Bardzo lekki, bez, bez jakiejkolwiek przemocy. Film, przy którym można się świetnie zrelaksować, tak to wygląda. Jak powiem, że jak oglądałem ten najnowszy film Tzuliama, ja miałem takie same odczucia jak w przypadku Mgły na podstawie Stephena Kinga, która była reklamowana jako film twórców. Wojny światów. King się podpisał pod tym, bo to był chyba film, który był stworzony po tym, jak King był niezadowolony z wszystkiego, co wcześniej było zrobione. Okej, okay, okej. Okay. Problem polegał na tym, że ludzie poszli na film oczekując Wojny Światów a dostali mgłę Kinga. I tak samo jest z Gilliamem. Parnassus został wypuszczony jako film fantasy. I ludzie oczekiwali, że to będzie właśnie coś w stylu Alicja w Krainie Czarów, tylko że Gilliam ma taki styl autorski, że to jest takie brudne, tak jak w Brassie na przykład. albo tak jak w Jabberwock. I Ludzie pod jakimś kątem mogli czuć się zawiedzeni oglądając ten film, dlatego że Poprzez reklamę oczekiwali sobie zupełnie innego. Tak samo jak ludzie zawiedli się na mgle. Znaczy, wiesz co, ja na mgle się w ogóle nie zawiodłem i... Ale ty wiedziałeś, na co ty idziesz. Ty i szedłeś tak naprawdę między innymi, albo może przede wszystkim na Kinga. Ale m, osoby, które po prostu idą na film w stylu Alicja Krajniczarów, rzeczywiście mogą się zawieść. Osoby, które wiedzą, że idą na Terego Giliama, zupełnie się nie zawiodą. Ponieważ w filmie Gilliama Ogólnie mają ten taki twój mrok i to najlepiej było widać w Tideland z Jeffem Bridgesem, który był no mroczny i dołujący taki do końca, a jednocześnie był taki bardzo bajkowy taki w bardzo gilliamowskim stylu. I to, co można powiedzieć o filmach Gilliama, to to, że jakby one nie są infantylne w porównaniu z niektórymi produkcjami Bartona, pomimo, że Barton robi fajne filmy, no ale no jest pewna różnica, bo jakby giliam robi filmy, które nie są kierowane do wszystkich, a Barton właśnie robi taki film, który, który potrafią wszyscy oglądać. Mhm. Parnassus jest filmem, który był rozreklamowany jako ostatni film Ledgera. I to też mi się dość średnio podobało, przyznam, się, że byłem troszeczkę niemile zaskoczony. Tym. Ja wiedziałem, że na pewno zostanie poruszona ta kwestia, natomiast oni oparli praktycznie na tym dużą część PR-u. Śmierć Edwarda została w pewien sposób wykorzystana i wydaje mi się, że podobnie poszło to w przypadku Kruka. Rzeczywiście coś w tym jest, że ta śmierć została tutaj wykorzystana w sposób bardzo komercyjny. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że Batman tak na serio był ostatnim filmem Ledgera, czy Redkera, jak mówiłeś i teraz mam wrażenie, że tutaj dużo ludzi między innymi z obsady starają się zrobić z niego nie wiadomo jakiego artystę i to jest dla mnie bardziej naciągane. Jego rola? jest w pewien sposób jakąś taką całością. I to, że trzech innych aktorów pociągnęło jego rolę dalej, to jest wytłumaczone fabularne. Pomysł tego, żeby Ledger zmieniał się w jakąś inną postać, inaczej wyglądającą, był już wcześniej. I on miał grać albo inną charakteryzacją, albo jako ktoś inny. I w tym momencie oni nie byli w tak głębokiej dupy, jak w przypadku Kruka. <śmiech> Tak, tak, nie, doskonale się rozumiem. Ale powiem Ci, że najlepsze, co jest widoczne, jeżeli chodzi o zastępowanie aktora inną osobą, jest widoczne w przypadku Indiana Jones i Świątynia zakładu. To jest taka scena na końcu filmu w kopalni, kiedy Indiana Jones próbuje wysiąść z wózka i przeszkadzają mu w tym jakieś, nie wiem, czy jeden, czy dwóch, czy więcej ludzi, którzy walczą po prostu z nim. I na czas kręcenia tej sceny Harrison Ford generalnie był niedysponowany i całą tą scenę nagrał jego dubler. Naprawdę ciężko jest dostrzec, że to nie jest Harrison Ford, musisz się naprawdę dobrze przyglądać, bo zostało to tak fenomenalnie nagrane. Wszystko polegało na tym, że widziałeś ciosy, widziałeś jego plecy, jego półprofile, ale nie widziałeś anfa. Niełatwiej łatwiej by... też by było zamienić takiego aktora jak w przypadku Jokera właśnie w Batmanie, kiedy wystarczy pomalować mu twarz i mamy nową postać. To prawda, to prawda. Natomiast z drugiej strony zaskoczeniem jest to, że Parnassus dostał nominację do Oscara za scenografię i kostiumy, dostał nominację do Bawty za scenografię i charakteryzację, na kamer i mit, czy za zdjęcia... Natomiast dla mnie to jest zaskoczeniem, dlatego, że osobiście Parnassus nie jest takim powalającym pod kątem obrazu, jak nawet Avatar, który jest filmem powalającym obrazowo, prawda? No tak, wiesz co, ale w filmie Kiliama nigdy tak na serio nie były filmy, które wizualnie cię obalały, tylko one operowały pewnym językiem, który tam akceptowałeś i, i to świetnie się moim zdaniem przyjmowało jak choćby w Brazil. Mam wrażenie, że środki wyrazu pomiędzy właśnie Parnassusem a Brazil nieznacznie się zmieniły. Mamy tam grafikę komputerową i tak dalej, ale to jest ciągle ten sam Gilium jak dla mnie. E, natomiast sam Parnassut bardzo mi przypominał przygody Barona Hauzena. To jest taka baś. no właśnie o tytułowym Baronie, który spotyka najprzeróżniejsze osoby typu Wali w górę i wyrwidom. czyli takie bardzo bajkowe postać. Tak, rewelacyjny film. Trochę przypominająca konstrukcją dużą rybę, gdzie masz rzeczywistość, a oprócz tego masz opowieść ojca która opowiada o swoim życiu i okazuje się, że ma jakieś niesamowite, niestworzone przygody. Na tej samej zasadzie jest z Baronem. I ciekawostką jest to, że w Barnasusie również mamy W tej rzeczywistości, znaczy w ta rzeczywistość nasza, w której e, żyje Parnasus, i żyje postać odgrywana przez Ledgera itd. Tak, tak dalej, A z drugiej strony masz to tytułowe Imaginarium Doktora Parnassusa, natomiast Mało kto zwraca uwagę, że jest jakby trzecia linia czasowa, która właśnie dzieje się podobnie jak w przygodach barona. Opowieść samego Parnasusa, masz tak na dobrą sprawę trzy rzeczywistości i ta rzeczywistość, imaginarium jest najbardziej fantastyczna. Rzeczywistość nasza, w której oni odgrywają ten Twój teatrzyk, to jest jakby taka rzeczywistość twardo stąpująca po ziemi. Natomiast opowieść Parnasusa. To jest połączenie jednego i drugiego. Dlatego, że diabeł w Parnasusa potrafi operować magię, a w przypadku naszej rzeczywistości nie robi tego. I zachowuje się jak kompletnie normalną Zresztą, tam fakt, że występuje tutaj Tom Waits obok całego szeregu innych znanych aktorów, też jest niczego sobie. Ja osobiście jestem wielkim fanem Tom Waitsa. I z przyjemnością zobaczyłem go akurat w tym filmie. Świetna rola. Zresztą to będę ma dosyć podobną rolę w innym filmie. który film się nazywał Wrist Cutters. To chyba w wolnym tłumaczeniu by było jako podżynacze nadgarstków. To nie jest straszny film. Tak naprawdę jest to komedia romantyczna o samobójcach. <laughs> Wiem, że to brzmi naprawdę dziwnie. Polecam obejrzenie sobie tego filmu. Naprawdę warto obejrzenie. Taki ciepły film z fajnym przesłaniem, który naprawdę dziwnie się zaczyna i jeżeli ktoś przebrnie przez e, tę fazę tego, że historia jest o samobójcach, to przyjemnie się ogląda. Ale Tom Waits w tym filmie gra Boga, więc mamy jakby przeciwność odnośnie do Parnassusa, gdzie Tom Waits właśnie z kolei gra diabła, który idąc dalej, Tom Waits w swoim klipie God's Away in Business ma dosyć podobny właśnie strój jak w Parnassusie, a na okładce z kolei jego ostatniej najnowszej płyty, na żywo, która została wydana jakiś czas temu, wygląda identycznie jak właśnie szatan, z, czy diabeł z Parnasusa, czyli Melonik, taki krótko przycięty wąsik. Więc jeżeli ktokolwiek miłośnikiem Tom tak jak ja, to pewno spodobał mu się od tej strony ten film. Jeżeli chodzi o Toma White's, to Tom White's jest bardzo taki autorski. Jego muzyka jego gra aktorska nie jak się ma do tego, jaki jest obecnie obowiązujący trend aktorski wśród właśnie takich aktorów z wyższej półki tylko. On raczej wiąże się z takimi produkcjami w stylu Jim W Kawie i papierosach między innymi. Między innymi kawie i papierosach? w filmach i to jest raczej właśnie taka postać, która jest związana z takimi undergroundowymi, awangardowymi produkcjami. Jeżeli chodzi o Nieustraszonych Braci Grimm, to to jest film, który się bardzo wyróżnia i ja mam wrażenie, że Tron zrealizował Nieustraszonych Braci Grimm po to, żeby podreperować swoje finanse. Nie wiem, czy on na serio by musiał robić film, który koniecznie by miał dać kasę, szczególnie, że w tym samym momencie musiał produkować również yy, Krainę Traw nie oszukujmy się. Krajna trawa to jest film, który nie odniósł sukces. Jest filmem interesującym, ale nie odniósł sukces. Znaczy, ale... no, jest chyba tutaj jakaś metoda w tym szaleństwie, co mówisz, bo po Fisher Kingu właśnie 12 mał. Film, który według mnie jest rewelacyjny, ale to chyba też nie był jakiś spektakularny sukces kasowy, bo to nie był łatwy film, który przemawiał do wszystkich. A z kolei kolejnym filmem już jest Las Vegas Parano, który łącząc Depa i Ostro Używki tworzy jakąś absurdalną rzeczywistość która też było wiadomo, że coś takiego na jakimś poziomie się sprzeda, czyli no może tutaj jest jakiś system właśnie robienia filmów na kasę, jak się udaje, no to później może próbuje robić rzeczy takie bardziej jakby dla siebie, nie? Znaczy, mi się ogólnie też podobało w Pranossusie to, że on dosyć pozornie jest taki namotany, ale na szczęście w przeciwieństwie do 12 małp film przyjemnie się ogląda i też nie wymaga nie wiadomo jakiego wymyślenia. Tutaj jest po prostu bajka i mam wrażenie, że Gilliam trzyma się troszeczkę takiej konwencji właśnie bajki czy baśni, ale nie tworzy niepotrzebnie jakichś zawirowań w historii, a wręcz przeciwnie, jakby ta historia troszeczkę jest za luźna momentami i mam wrażenie, że w niektórych miejscach trochę nie trzyma się kupy, ale ona na tyle łatwo płynie przez cały film, że przyjemne z oglądania jest. Znaczy, sama historia, która została właśnie stworzona w Parnasusie przez Gilliam'a, została również stworzona przez jego dawnego współpracownika, to znaczy Charlesa McCowena. Oni razem pracowali w latach 80. przy Brazylii w 85. i właśnie przy, przy wspomnianych przygodach barona Munchausena. I to jest takie bardzo przewrotne, dlatego że te oba filmy są bardzo do siebie podobne, wbrew pozorom. Szczególnie warto zwrócić uwagę, że w obu przypadkach pojawia się głowa w formie balona. Taki cytat praktycznie z przykładu barona Munchausena. Oba filmy, to co było rzeczywiście na pewno dialog właśnie dzięki temu, że się obok tym na A Może jednak wiesz, po tych 20 latach do siebie wrócili sobie przebaczyli to co mieli na sumie. co, <grystanie> so, no nie wiem. Tu możemy sobie gdybać sporo, ale w sądzę, sensie, że jeżeli gdzieś się wczytasz w e, jakieś dokumenty na temat tego, jak był tworzony ten film, na pewno rozwiążemy tą tajemnicę. No, może masz rację. Chciałbym się Ciebie zapytać na koniec, kto jest głównym bohaterem? Hmm. Hmm, hmm, hmm, hmm, No to jest ciekawe pytanie. No, chyba postać grana przez Leżera, ten cały Tony. To jest chyba jakby centrum uwagi, pomimo tego, że jest zupełnie. Kalińskieńców antybohaterem. Mi się wydaje, że w pewien sposób zostałeś szukany, To znaczy, że Ledger nie pojawia się na samym początku nie pojawia się na samym końcu. Tylko jakby klamrę i całą historię opowiada prawda, Parnassus. I można stwierdzić, że z całą siłą on jest bohaterem tego filmu. Natomiast przez to, że na pierwszy plan wybija się Ledger jednak no to siłą rzeczy musimy przyjąć, że to jest główna postać, dlatego, że tyle miejsca zostało poświęcone jego osobie. No tak, ale wiesz, równie dobrze możesz powiedzieć, że główną bohaterką w takim razie może być też Valentina, grana przez y, osobę zupełnie nieznaną w filmie, przez y, znaną modelkę. I równie dobrze można powiedzieć, że to ona jest główną bohaterką, z tego względu, że to wokół niej jakby jest to cała draka. Od, od niej jakby to się zaczyna, że tu jest jakiś problem i ona tak naprawdę daje początek temu wszystkiemu. No, w sumie w tym racja. Dobra, to jak oceniasz film? Jest to, no, wydaje mi się, na 5. To jest y, dobry film z racji tego, że y, wiedziałem, y, czego chcę od tego filmu i Giliam mnie nie zawiódł. Ale sądzę, że ludzie, którzy y, nie kojarzą Giliama albo nie do końca lubią właśnie takie Klimaty, to mo mogły się czuć trochę zawiedzeni, to ja od razu ostrzegam, ale dla mnie to jest pięć. No dla mnie akurat to jest czwórka, ja też nie uważam, żeby to był zły film, natomiast nie uważam też, żeby to był jakiś należący do moich ulubionych. To nie będzie mój ulubiony film, to jest film, który obejrzałem raz i nie mam zamiaru do niego wracać. I filmy, które oceniam na piątkę to raczej są filmy, które chciałbym mieć w swojej kolekcji do których często wracam. Natomiast to nie jest film, do którego chciałbym wrócić. Może raczej nie wiem, do 12 małp bym chciał wrócić i obejrzeć. Dla mnie to jest film Do 12 małp to już nie raz wróciłem. Chyba wszystko już powiedzieliście. To w takim razie żegnam Was Cortez i Jacek Brzezowski. Na razie. Do następnego razu. W następnym odcinku Najtańszy, komercyjny chwyt, jaki mógł zrobić Richie. Cortez? I Natalia. Przepraszam za obalenie